ma z tej strony ambasadorę i to jest dziesiąty odcinek podcastu Gry na Serio. Jest ze mną dzisiaj Radol, który był tydzień temu i jak mówiłem ciągle jest heteroseksualny. Ciągle, bez zmian. Ciągle. Ale jest twoim gejowskim kolegą. No jest, jak wy wszyscy jesteście moimi gejowskimi kolegami, a reszta moich gejowskich kolegów to Maciek. Cześć, to ja. I z nami jest super gość specjalny, ja uwielbiam zapraszać super gości specjalnych, tym razem nasz super gość specjalny coś powie mądrego, bo powie dzisiaj o Battlefieldzie trzecim, który, o którym już mówiliśmy wcześniej, ale oczywiście to był jeden z tych odcinków, które się nie pojawiły. Mateusz, Mateusz. siema. Przywitaj się. Może zanim powiem, powiem o moim homoseksualnym przyjacielu Mateuszu. No, słucham, słucham. To jest jedna z tych znajomości, które zaczyna się od picia wódki i to jest Tak, jedna tak, tak, znajomości, tak, tak, tak. Więc jeśli piecie z kimś wódkę, zaproście go później na podcast. To jest dobra opcja. I jest moim ulubionym dostawcą piżam, bo e, dlatego, że dostałem u niego trzy koszulki, firmy na N i, i dobrze się w niej śpi. Radolf też ma chyba takie no tak. Tak, tak, tak. I świetnie słyszą jako piżama. Ja swoje musiałem kraść od nich, także wiesz. A, spoko. No ale masz ich chyba więcej niż trzy. Dwie. A, widzisz, no. no to już ci mało zostało, to musiałeś rozdać wszystko. No właśnie ja zebrałem dwie, trzy. Dobra, mniejsza. Więc tyle. i Jeszcze zastanawiam się, bo tak powiedziałem, że nie było. mówiliśmy już o Battlefieldzie, tak samo mówiliśmy wcześniej o, o Deuseksie, o którym dzisiaj opowie trochę Radolf, bo grał w tą grę. Ja. No. W ogóle będzie pojedynek dzisiaj rpg Ludzie, będzie, z jednej strony będzie y, cyberpunkowy Deus Ex, a z drugiej, no jaki jest jak tam, nordycki. Nordycki to jest dobre słowo? No, no można tak no, powiedzieć. Dobra. No, Skandynawski. Skyrim, o. Skyrim. Skyrim. Skyrim ma z trzeciej Splinter To jest super. super rpg jest super, <śmiech> <RPGiem>. <śmiech> super RPG. E, no i tak, mówiliśmy o tych, chyba... Maciek, przypomnij, ile odcinków nagraliśmy, a ile się nie pojawiło? Z trzy albo okay. <laughs> Byłby już trzynasty. W ogóle Maciek jest optymistą, bo, bo nazywa odcinki 007, 009 i, i ty wierzysz, że nagramy 999? Oczywiście. Aha. I, I potem ja. koniec i w tym momencie skończymy. Aha, No dobrze. Okej, okay, więc e, może zanim przejdziemy do, do gier, o których będziemy dużo mówić i, i namiętnie. E, VGA, kto oglądał, kto widział trailery, bo chyba trailery są tam najważniejsze przyznać ja Ja widziałem trailery, ale nie wszystkie, bo mi się nie chciało niestety wszystkich oglądać. To widziałem tylko mm, Diablo 3 i tego nowego Hitmana, który mnie po prostu rozpieprza na maksa i strasznie mi się podoba. Ale też mi się podobały już te materiały, o których ty tam mówiłeś na, na YouTubie, tak. Analizowałeś te, te gameplaye. Także no to robi wrażenie. Mhm. Mm a, no a Diablo, Diablo no to Diablo wiadomo nie nie. Diablo chyba, nie? Diablo jest, to jest zajebiste, symbiotika. stare. Diablo po prostu, wiesz, mogliby się zesrać na środku i bym powiedział, że to jest super Do no. Diablo to Diablo, no no spoko Powiedz, będę. że nie będziesz grał w Diablo. Nie, nie będę grał w Diablo, bo nie wychodzi na konsolę. W ogóle jest zajbista opcja, słuchajcie, bo oni pierdolą ciągle przez chwilę. Że... <śmiech> ciągle pierdolą o tym, że zajbiście się gra na padzie w tą grę, na PC. A czy robicie wersję konsolową? O, nie, nic o tym nie wiemy. Może w przyszłości. Ale zajebiście gra się na padzie, więc podłączcie swoje pady do PC. W ogóle nie wiem, dlaczego ta gra nie mogłaby powstać na konsoli. I dlaczego jej. Bo też, ciężko nie, chyba ci by było klikać, nie? Na konsoli. No ale jeśli gra się zajebiście napadzie na, na PC. No wiesz, ja myślę, że oni tak po prostu mówią, no nie wiem. Ja nie wiem, czy ty grałeś na przykład w Diablo 1 na PlayStation starym, tym pierwszym. Nie. No właśnie, no i dlatego uważasz, że dobrze by się grało. No ale minęło kilka ładnych lat, na przykład są pady Xboxowe, które są. Ale to nie chodzi o to, że jaki jest pad, tylko jakby o, o samą specyfikę, nie? To, to jest, Wiesz, musisz bardzo szybko klikać i, i bardzo dużo klików wykonywać przed no. tym. A, więc, no nie wiem, no to dla mnie dla mnie to by było bez sensu, no generalnie. Dobra, czyli Diablo nikogo. Nie, Diablo będzie zajebiste. Mhm. mhm. Dobra, mhm. Radolf, co widział, opowiada. Dobre, to co ja widziałem, ja Widziałem w sumie ten trailer Hitmana, widziałem e, e, nowy twór od Epic. Który nie jest który Nie jest epicki. Chociaż e, ten trailer był takim, może nieciekawy, ale fajny jest design tego wszystkiego. Tak mi się to podobało. E, chociaż sama gra to pewnie będzie taka bardziej, nie wiem, jakaś Xbox life'owa popierdółka. Tak to wygląda. No właśnie. Eee, co jeszcze tam widziałem? The Last of Us Który mm. Grałem może. znaczy ciekawe co z tego wyjdzie, bo na razie to jest jakieś takie połączenie eee, I am the Legend z. oun tak. Eee, Szczególnie, że robi to gość od Enslaves. O no tak, no tak. Eee, tak. Ale ładnie, ładnie to wszystko wygląda. Eee, no nie, nie wkurwiacie, cię że to są zombiaki po raz 50 no, Fakt, że cię to w ogóle nie wkurwia, bo to jest na konsole Sony, której, które którą tylko ma Maciek z nas wszystkich, a wszyscy jesteśmy zajebistymi Xboxerami, tak? Można tak kurwa. No tak, czy znaczy, tak, wiesz, u Epic też są jakieś coś na kształt jakiegoś, nie wiem, zombiaków w tym trailerze tego Front Night, tak? Dobrze pamiętam? Mhm. E, tak. tak. Jakieś, fajnie, bo, znaczy, fajnie, jakieś ciekawe wariacje na ten temat mamy, bo te zombie już nie wyglądają jak jakieś takie klasyczne zombie. Tak, jak Ale to są Ale to są ciągle, no, lecz, to są ciągle jakieś istoty, które atakują. E, I. Zombie się skończyły. <todgłos> dawno temu. Dobrze, a. Nie wiem, co jeszcze widziałem. co, co jeszcze? Hitman? Hitman. Oh, Hitman, to jest po prostu to jest, to, kwintesencja zajebistości, ten <głos> No. Naprawdę. A, a, a wy, wy, z, znaleźliście moment, w którym, jakby, no, jakby no, śmieją się, to jest może za mocne słowa, ale po prostu jest odwołanie do Assassin's Creed'a jest po prostu tekst, że. że the real assassin. Czy coś takiego jest, że, że. No, wiecie, no, Hitman był pierwszym prawdziwym, kurwa, skrytobójcem. W ogóle Ezio nie jest skrytobójcą, To jest w ogóle. Jeśli ktoś mi powie, że, że Assassin's Creed jest coś, związane jest w jakiś mocny sposób, jakby element skradania jest ważny w tej grze, to, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wiesz tak... co, to znaczy, kurde, nie, mi się wydaje, że w jakiś sposób jest to skradanka, ale ponieważ to jest tam ten, ten sandbox, tak, to możesz. Hmm bardzo mocno nagiąć, nie I, i jakby cały pomysł, powiedzmy, twórców, nie? na to, że powinieneś się, powiedzmy, skradać, ale ty możesz ich tam, ja tak przeszedłem dwójkę, nie? że powiedzmy połowę gry się skradałem, a potem jak się zorientowałem, że e, mogę e, równie dobrze siekać po prostu wszystkich mieczem, no to e, wybierałem szybszy wariant, nie? a w hitmanie po prostu to wyglądało w ten sposób, że zawsze musiało się zdecydować, co chcesz robić, nie? I generalnie fajniej było przejść całą, cały level bez zabijania kogokolwiek, nie? Nie, po cichu. Zupełnie. Po cichutku. A teraz no. będzie trochę więcej rozpierduchy, ale i tak fajnie. Znaczy, będzie można wybrać czy, czy sposób, w jaki chcesz przejść. Dobrze, Mateusz, powiedz, co ty widziałeś, bo ty widziałeś... Co ja widziałem? Co, fajnego, co, ja, widziałem? co ja widziałem? VGA trailer. Tak, oglądałem y, trailer Transformersów. Transformerów. <śmiech> Bioshock, no i ten cały, który... no, Infinite, Infinite. No wiem, wiem, wiem, ale który generalnie chyba tym razem ten trailer jest był mega słaby moim zdaniem, bo nie pokazywał chyba nic nowego. No tak, no tam y, jakieś tak zdjęcia z aktualnej gry, y, nic nowego nie pokazał tak naprawdę, tak? To, to co wcześniej widzieliśmy, to zobaczyliśmy znowu na tym trailerze i, i to tyle, także nie nic porywającego. Co jest zmienia faktu, że, że gra może być dobra, co jest zmienia faktu, że gra może być dobra. No gra będzie pewnie zajebista, bo pamiętam, ciągle mam gdzieś tam w pamięci ten fajny gameplay, który tam był pokazywany chyba na E3, który jest bardzo... No, no, no właśnie. No i nowego no, Rainbow no, Sixa. No a, właśnie, zapomniałem, no tak. Jeszcze nowy... I nowy, nowy, nowy. Myślę, my, myślę, że to będzie to będzie powrót, powrót tęczowej szóstki i że, że to będzie dobra gra. No Ale powrót chyba trochę w innym stylu. Ale tak, bo trochę. większa rozpierducha. Większe rozpierducha i, że tak powiem, bardziej poważnie, może. Znaczy, poważnie. Takie bardziej ludzkie, może aspekty, że tak powiem, bardziej ma to trafiać do użytkownika, tak? Jakieś wyrzucanie z mostów, tak? Ludzi z bombą i decyzja pomiędzy, pomiędzy tym, czy, czy zabić więcej cywili, czy zabić jednego, tak? I, i to będzie dobre. To będzie dobre. Mm. No, nacisk na, na fabułę, tak? Generalnie też jest spory A MGS. MG, to nie nawet nie jest MGS, MGR, prawda? Też widziałem. Też, no, też, fajnie, też, tak? też widziałem. MGR. Czyli, czyli tak, metal Gear, W ogóle pojawiły Rising. się jakieś kontrowersje w ogóle związane z tym raisingiem, tak? Że, że nie będzie tego robiło już Konami czy tam Kojima Productions? Tak, tak, tak, że tak. jakiś outsource poszedł. No, tak. Ale myślałem, że ktoś z Was mi powie coś więcej, ale. Ja Ci powiem tak, że tak jak Mateuszowi zaczynałem mówić, kiedy jeszcze z nami nagrywaliśmy, bo też się właśnie zastanawiał, dlaczego tak to się stało. Z tego co wiem, ten projekt, który został pokazany w 2009 roku na E3, czyli ten, ten słynny gameplay z, z cięciem Arbuza, tak, i z, inny, z innymi fajnymi. To, to była gierka stworzona przez tych typów, co Fruit Ninja wymyśli. <laughs> to był wiesz, prototyp. I. Po prostu, jak wszyscy dobrze wiemy, ten... nic nie mówiło się o tej grze przez jakiś czas. I tak naprawdę ta, ta gra gdzieś tam sobie umarła. Projekt został zamknięty, tylko że nikt o tym nie wiedział. Nie, nie zostało to upublicznione w żaden sposób. I w momencie, kiedy ten projekt umarł, jakimś studem zgłosili się do. do... O, pies. Wrócił tak, pies. mój pies. Tak, wiem, bo czasami, kiedy gramy na, kiedy za złotych czasów jeszcze graliśmy na Xbox Live Gearsy, to ten pies czasami też się odzywał. Okej, okay, i <grym> mm, po prostu w jakiś magiczny sposób do Kojimy zgłosili się ludzie z Platinum Games, którzy zrobili Vanquish, e, Bayonetta, Ta e, biopsdete, że, kurwa. Biopsd <grym> z pietali, biopsdete. To jest bardzo dobra gra. Scalakowałem ją, więc cicho i, I powiedzieli: daj mi, da, Dajcie nam to, jakby prawa tak, do. Tak, a zrobimy I z tego krabę na nowo. Tak, i zrobimy z tego mega slasher, który będzie wyglądał jak bajoneta z Vanquishem połączony i tyle. Więc, no, po prostu robi to platinum games. Kojima niby oczywiście mówi, że. że będzie trzymał jakby pieczę nad tą całą produkcją, że, że ciągle jakby jakiś poziom zostanie zachowany, ale to, co oni tam sobie wymyślą, to jest jakby ich e, autorska wizja zupełności i tylko po prostu to... Według mnie to jest, nie wiem, jakiś taki totalny spin-off, delikatnie e, zahaczający o, o realia tej serii i tyle. Która jest... Bo to zupełnie co, jakiś inny gatunek, tak? Został stworzony do tego. Tak. No. zgodzę się tak, zgodzę no. się. akceptujemy twoją wypowiedź generalnie no, nie, nie czekam na to jestem oburzony, że no, ja chcę po prostu taką starego MGS-a, jakiego gram sobie teraz na przykład, czekam właśnie aż pojawi się ta edycja HD tak, MGS-ów trzech na, na Xboxa w lutym tak, i w ogóle byłem bardzo zaskoczony że, że ta gra się pojawiła w Stanach pół roku wcześniej, nie pół roku wcześniej może nie ale kilka miesięcy wcześniej i byłem święcie przekonany o tym że premiera była już w Europie, a tu nie i chcę zagrać właśnie takiego oldschoolowego MGS-a, który podobno kiedyś tam powstanie. No, Tyle. Tyle. Bo wszystkie te trailery, o których mówiliście, Last of Us, Hitman i Rainbow Six są zajebiste. Myślę. Oczywiście, o Diablo sienie. Bartek no, nie, nie będzie w nie grał. Nie ja będę w to grał, no daj spokój. Że jakieś Diablo w ogóle... Idzie, to trailer, że... Nikogo czuję Pff, kogo. Nikogo. Nie sprzeda się w, w, ogóle, w ogóle. W w ogóle. No, no, no. W ogóle człowiek No, nikt tego nie kupi Dobra, bo VGA to, to nie tylko trailery, właściwie to tylko trailery, bo nic tam innego się nie dzieje bo, No, mogliby zrobić po prostu imprezę na której pokazują trailery i zapowiadają grę na następnym Nie na lubisz następ oglądać grę. Jeffa Kelly'ego? Czy... Lub, lubię Jeffa, bo Jeff jest generalnie fajny bo fajny ma ten bonus round w tym na game, no, game trailers No można Kogę... Michaela Pachtera oglądać No można. Michaela też bardzo lubię zresztą e, ale.. No, po prostu no, to, to show, którego nigdy nie widziałem. <grywa> jakoś specjalnie mnie interesuje, no i, i, i tak naprawdę z tego, co widziałem jakieś fragmenty, to tak nie jest zbyt ciekawie i zwiększość takich relacji jest negatywnych. W sensie ludzie odbierają to jakoś tak średnio tak naprawdę. E, ale przyznawane są gry nagrody dla gier w tym roku i nie będę czytał całej listy tylko to co mnie rozwaliło, czyli najlepsza gra na Xboxa, którą został Batman Arkham City i tutaj wszyscy teraz powinni wstać. Nawet powiedzieć... można powiedzieć, że najlepszy ekskluzyw Już tak po bandzie. Tak, to. to Bo przecież to... na żadnej innej platformie nie ma tej gry. No nie. Nie. Angry Beards mogą być tak. Dobra, mi... chodzi o to, że gdzie są kurwa girsy? To jest podstawowe pytanie. Gdzie są girsy? Nie wiem. No nie ma. Nie A, ma. W szafie? Nie, nie ma. Nie ma, no. Sprzedały się. No, półki. no, najlepsza gra roku w Skyrim. Mateusz nam opowie, dlaczego pójść tak, tak. najbardziej tak. zajebistą grą roku. E, najlepsze strzelanie na Call of Duty. No, nie hmm. wiem, pewnie tutaj fani Battlefield'a. Od razu staną im przypierdolą komuś tam z mostu. Od razu na starcie. E, najlepsze RPG Skyrim. E, no, spoko, nie, nie grałem ani w, w Deus Ex ani w Skyrim, ale chyba y, to, to bardzo dobry, jakby y, pojedy, bardzo dobry pojedynek. Ba, obie gry są bardzo dobre, myślę, że tak jest. dlaczego y, Deus Ex jest no, dobry. Oczywiście. Y, tak. i y, uwaga, chyba najlepsza gra z multiplayerem, najlepszy multiplayer w tym roku był w portalu Dwójce. Zdecydowanie. Zniszczył wszystko, całą konkurencję, moim zdaniem. Nie grałem, ale, ale, ale widziałem. Ja też słyszałem, ja że też. po prostu powala. No, tak. Aż, e... chyba, sobie, aż chyba sobie zaraz kupię do, dla mojego awatara z Trójelfa. Tak. Z tego powodu. Z tego wszystkiego. No. Ale można się też, widzę, przebrać za cukierka, kurwa. No to z tej radości. Nie, kurwa nie, Daj, dajcie spokój. No Mogliby już Battlefield jakby trochę tutaj. Ale, ale weź, ale weź. Po, portal a, był a, dobry, po, po, ale, ale weź. No bo jest ja można po było Rozgrywki, yy, o, rozumiesz, jakieś ulepszenia. Rozgrywki klanowe, w, w nie wiem, w Do, Ale oczywiście, portal. oczywiście, oczywiście. Masa ludzi w ogóle na serwerach, o Jezu, o Jezu. Ciągle w to cisną. Tak, tak, cały czas, cały czas. Widzieliście w ogóle te stroje, stroje świąteczne na, na Xboxie, można się za ten. Za pierniczka nawet przebrać. Pierniczka? No, albo czapkę Renifera Rudolfa, sobie kupić nawet. Ja pierdolę, piękne. Fajnie. Znaczy, no, tak Ale... zmienić temat, bo po tak. to zajebista gierka, nie? w którą no. wszyscy grają non-stop. No, i co jest fajne, najlepszy trailer według gametrailers.com tak, w tym roku to Ask Creed Revelation. Cs. No, to, to też jest... się nie zgadzam. Przy... Ja, ja się zgadzam, że to jest bardzo dobra, dobry wybór. Jeden, jeden z niewielu, który mi się udał. A ja się e. nie zgadzam. Dlaczego się nie zgadzasz? Co jest lepsze? No bo y, trailer Diablo jest lepszy. <grym> Kurwa, to nie, są, nie, to nie są trailery, człowieku. To są Cinematics'y wycięte z gry. Obejrzysz to samo za pół roku. No wiem, no, chyba, no i chyba co z tego? To się, się zmienia, tego, stary. Ja 10 lat temu obejrzałem Cinematics'y z Diablo 2 i mogę jej do tej pory oglądać. I chuj. No jest to zajebiste. Tak. Już nie tak. mam więcej tutaj pobulwersować się nad czym nie mam no, tak, no, no to może przejdźmy już do konkretów. Do konkretów, bantek, bo tutaj konspiruje. Naprawdę... O i powiem jeszcze, przy... że jest y, gry Rockstar będą po polsku. Nie. Yeah. Yeah. Yeah. Nareszcie główna żeria, która gra gry Rockstar, będą, będzie wiedzieć o co chodzi w tej grze. Tak, nie będą jeździć po mieście w kółko. Właśnie. No, kurwa. Ale to przykro, że tak się dzieje. Aż co? No, że, że, że nie zna się języka. No nie zna się i się nie gra. Ale tu kurwa nawet w szkołach nie, nie, nie uczą. U mnie nie był uczą. taki problem. Znaczy no nie uczą, <rstos> wiesz, u, u mnie było. U zasadnego, bo prawie cała klasa po angielsku ani była ani bo ich ruskiego uczyli. To był obowiązkowy język u nich w szkole, jak 30 lat temu. <rstos Krasa> ja pieprzę. Bartek ja. lewo po polsku mówi. Daj spokój. Ja musiałem, ja chodzę na język polski dla obcokrajowców na mojej uczelni. I tak oblewam za każdym razem, chociaż są pytania takie proste. I tyle. Dobra, więc kto pierwszy? Kto się wyrywa? Alfabetycznie, to Battlefield. O właśnie, Battlefield, dajesz. Battlefield, cudowna, najwspanialsza strzelanina tego roku, tak? Call of Duty miała zjeść na śniadanie, no cóż, nie pykło. Masa pieniędzy, masa pieniędzy wydane, wydanych na marketing. No, co? No nic nie działał, tak? Miało być Cudmiut malina. Cudmiut malina to może i jest, ale na PC tak na pewno nie na konsolach. Yy, a tym bardziej na Xboxie, tak? Do którego trzeba zainstalować ten cały HD HD pack tekstur, tak? No cóż bez, bez, bez, bez, tego, bez tego, paka gra wygląda jak jak nawet nie mam swojej kolekcji gry, która wygląda tak brzydko. No tak z, z wygląda z gorzej PS2? od od, od, hale, od tego, od Half-Life'a dwójki wygląda gorzej. No, chyba, hmm. że teraz. Nie no, uwierz mi, tekstury są, tekstury są straszne. Be, bez, bez tej paczki tych tekstur wysokiej rozdzielczości jest. A, czyli jednak lepiej grać na PS3 w to gówno. Ale, Ale nie, bo musisz zainstalować może zainstalować. PS... Ale na PS3 też masz tą, tą paczkę tekstur, tylko ona ci się instaluje tak czy siak, tak? Razem z grom. No tak. tak. A, no tam a się Tak. Ja się... No właśnie, więc a tutaj musi sobie po prostu opcjonalnie możesz sobie doinstalować. Ja nawet nie wiem, ile ona waży, ale chyba trochę waży. Więc, no to, to, więc to jest. No, no, no, no. Jak nie lepiej. Jak nie mhm. lepiej? Nie pamiętam, no ale nieważne. Jak zainstalujesz? No jest, jest ładnie. Wtedy robi się ładnie. I wtedy można sobie popatrzeć na widoczki i wtedy jest gitara. No dobra, ale kampania. Hmm. No, się pała. Nie, Powiedz to, nie, że się Nawet, nawet jej nie skończyłem. No. Pograłem, tam zakończyłem na chyba trzeciej jakiejś tam misji i, i wyłączyłem... To jest jakieś 5 godzin, Bo nie, tak? Nie, nie. W całej kampanii. E, wiesz co, coś, takiego, coś, coś takiego, tak czytałem podobno, ale, ale, ale nie wiem. Nic porywającego, nic porywającego Zerżnięte strasznie z Call of Duty, O, z Black strasznie Też, ze wszystkich Call of Duty, wiesz Chcieli taki rozmach trzasnąć, no nie pykło no ale no, no Nie łudźmy się, im akurat robienie kampanii dla pojedynczego gracza, że tak powiem, troszkę nie wychodzi Te bad kampany, no dobra, były dobre, ale, ale to, to, to, to nie było to, co wiesz, w Call of Duty, nie? Tam masz rozmach i to taką pełną gębą. Fakt, że kampania trwa tam 4 godziny i nic poza tym i tyle. Ale no, kampania w Call of Duty dużo lepsza, dużo lepsza. Także, także tyle mogę powiedzieć na temat kampanii, niestety nie przeszedłem i chyba i nie przejdę. Nie, nie czuję takiej potrzeby. A żałuj, żałuj, pod koniec jest zajebista sekwencja quick time eventów, nie do wykonania. Acha. Naciśnij raz B, potem A, potem pewnie będzie B albo coś takiego. A, i potem jeszcze prawy trigger, nie? i koniec, i tak kończy się gra. O, Jak ty nie, dokonasz niemożliwego i to, co jest najfajniejsze w tej gierce, to te sekwencje pojawiają się w takim tempie, żeby nawet idiota już zdążył nacisnąć. <śpiewanie> <śpiewanie> Więc no. ciężko jest się pomylić, generalnie. No, czyli no nic ciekawe. A Maciej, może coś powiesz, bo Maciej, ty chyba, pamiętam, że jak kiedyś, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, czyli kiedy w ogóle rozmawialiśmy o Battlefieldzie, to jakby ta kampania tak przypadła ci całkiem do gustu, prawda? Czy no nie, no, no to jest, wiesz, no tak jakbyś grał w Call of Duty takie gorsze, nie? Tyle, mhm. że się inaczej strzela, no. No okay. tak. Ja tam, wiesz, no, no gorzej, nie? No bo jakby system... E Cały, cała mechanika strzelania powiedzmy w Battlefieldzie, no to niespecjalnie nie pasuje do takiego trybu gry, nie i do takiego prowadzenia rozgrywki, nie? Jakie jak, jak, jak jest, zapropon, jaki jest zapro, zaproponowali w Call of Duty, tak, ludzie z Activision. Więc generalnie no to tak. nie, nie w 5, ni w 9, nie, to tam pasuje generalnie, ale no, powiem ci tak, no, gierka na 5 godzin, nie? To można przejść. Nawet. Ale żeby mi jakoś dupę urwało, to ja nie, nie powiem. O, to, to samo powiedziałem, jak włączyłem. A... No wiesz, no odpalasz sobie na początku i myślisz sobie, a no nawet spoko film, nie, sensacyjny, no. a potem tak już e, robi się coraz, pod krańcem robi się coraz śmieszniej, a potem coraz bardziej żenu żenująco. I no. chyba najlepszy motyw to jest to, jak grasz takim ruskiem i zapieprzasz po Paryżu, no to to jest fajne akurat. Ale początek... I... A no, no, no, no, no. tam co go gonisz. No to, to jest no, no, mega no, tam sprawa bombą, i fajnie tak. to jest rozwiązane. Tak, no to tak, jest tak, dokładnie tak. jest taki klimat jak zborna, no. A, a wszystkie takie te misje, które tam są w jakimś Afganistanie czy gdzie, gdzieś, gdzieś indziej, z no techeranie. to masakra po prostu. No, Dobra, no to, wszystko to, to samo. Tak po prostu straszna. To jest, to jest niestety lipa straszna. Jeszcze mi się podobała misja, gdzie leci się myśliwcem i się nim no nie spieruje, ponieważ no wygląda To po był crap, to, filmowo, to był krap. No to jest wiesz, no taki, To był jakbyś, crap! Jakbyś w, jakbyś w heavy Ray nagrał, no. Generalnie. Tak, de deszcz pada, słychać jak on tam dyszy w tym samolocie. No super. No, oni na pewno lecą, a nie robią czegoś jeszcze tam. No, no szczelają, szczelają, rozumiesz? No, szczelają, tak, z tego, z tego, z tego F-18. Oczywiście, emiliatory rakiet na pacę tam chyba jakąś przyczepę ciągną za sobą, żeby te rakiety tam wieść. No i co? No, sobie tam namierzasz, on sobie lata. No i słyszysz takie cały czas, jak oni tam dyszą. No, no i to tyle. Najlepsze jest. A, bo to tam, to tam się gra laską w tej scenie, czy tym kolesiem? Bo już nie wiem. Nie, nie, nie pamiętam, ko kolesiem, kolesiem. Że jakaś laska też się tam pojawiała chyba. Tak, tak, tak, tak. W myśliwcu. Nie, nie, wiem. w co. myśliwcu? Nie. Koleś pilotował, tam babeczka chyba nie? była na początku w jakimś przerwniku. Z tego co pamiętam. No nie, nie, nie kojarzę już. No w, każdym, w, każdym, w każdym razie to, to mi się nawet, nawet jakoś tam podobało, ale nie. No też, kurde, no to trzeba jakby zdystansować... Z tam dwa pojęcia, nie? Urywało dupę i powodowało opad szczenę, a w miarę się podobało. No to powiedzmy, że w miarę się podobało. No dokładnie. Chociaż no, no mówię, jakby to miało trwać 11 godzin, to bym nigdy tego nie skończył. A tak po prostu miałem przez cały czas w bani to, że to jest 5 godzin i można łatwo załóżmy tam sobie platynę zrobić, nie? No. Na tej zasadzie. Bo się a... szybko skończy. Grał któryś z was w te misje koopowe? Ja grałem w A, dwie. Aha, w dwie. W dwie. Jakimiś randomami? Czy z... yy, tak, tak, tak, jakiś, jacyś przypadkowi ludzie. Pierwsza. Boże jakiś o, obrona, tak, konwoi, coś tam, coś tam, coś takiego. Fale przeciwników na ciebie najeżdżają i to tyle, taka horda powiedzmy, znaczy tak jak w hordzie w girsach. Y -hmm. I cały czas strzelasz do, jakich, do jakichś klonów i nic więcej, i tam z różnych stron tylko biegną. A druga misja to była podobna misja koopowa, tam w śmigłowcu jako strzelec robiłeś, ale nie wiem gdzie ten drugi typ był w ogóle, co on nie robił. Wiem. Nie nie wiem, nie mam pojęcia, nie, nie mam pojęcia co on robił. Nie, wiesz co, w, w sumie spoko, spoko. Mhm. Jak ogarniesz dobrego typa to jest spoko. Można sobie śmignąć. A dużo jest tych misji? Sześć, sześć, sześć. A przejście jednej to mniej więcej. No właśnie, 20... jakieś 30 godzin. <głos> <głos> <głos> Poziom trudności jest tak wyśrubowany, wiesz. No, to tam. Ej, no tak, dobrze, Skyrim. no po prostu chciałem obliczyć, wiesz. E... A potem wiesz, stary, a jak. Bo, ponieważ to jest Battlefield i jest duże pole bitwy, nie wiem, to jak się zaczniesz, wiesz, rozglądać naokoło, pójdziesz, nie w tą stronę, w którą <głos> trzeba, to. To Skończy co? się. Koniec gry. A chyba w ogóle tak też w trybie singleplayerowym single jest takim, że, że, że te e, miejscówki są bardzo ograniczone. Jeśli już jesteście na rzecie z Buta gdzieś tam, to. No, są dość mocno ograniczone. No, są jak w Modern Warfare ograniczone generalnie. No, ja to chyba. Słabo to wygląda po prostu. No, bo w Bed Company z co pamiętam, można było sobie tam kombinować. Czy chcesz splankować przeciwników i tak dalej? No tu musisz kombinować tak, żeby po prostu dobrze, zgodnie ze skryptem biec. Nie? No tak, czyli jak w Call of Duty. A, no, to no. Bo jak nie pobiegniesz zgodnie ze skryptem, to po prostu możesz jeszcze raz. Widzisz ten loading screen i... No, i Amen. No dobra, ale no przecież... E, dobra, fit. porozmawiajmy o multi, wiesz jak się oznacza no właśnie. ludzi? <laughs> właśnie, bo to jest podstawowe pytanie. Czy to do mnie było pytanie? Tak, do Ciebie. Tak. No tak, wiem jak się oznacza ludzi. A To, to jesteś już yy, takim pro w stosunku tak, do Tak, jestem że... takim pro i wszy wszystkich wszystkich oznaczałem na swoim, na swoim Xboxie i szczelałem do nich i punkty zdobywałem za to, haha. Ha. A Maciek nie wie jak się oznacza. Ja na... nie, nie wpadam na to, No ale ja biegłem po prostu naokoło i wszystkich jechałem od ich do strony. Tak A tak. powiedz mi, czy, czy na Xboxie ciągle jest oznaczenie back, ten przycisk? Od, od, od, tak. Tak. Czyli ciągle jest chujowo. A jak miałoby być? No cokolwiek innego, bo to jest tak jakby nie po drodze, mi strasznie, tak, jakby... tak Myślę, że Bartek musisz napisać do nich maila. że jest Tak, tak, do tego tak. Guzika. Pozew zbiorowy. Właśnie, tak jak było na PS3. Dostałeś w końcu swoje. A nie, to chyba tylko w Niemczech było coś takiego, że, że tego Battlefielda 1943, czy mi się coś mieli. Nie no, wszyscy chyba to mieli. To wszędzie miał być. Wszyscy... No i co, dostałeś Maciek czy nie? Oczywiście, że nie. No, Wyruchali w Polsce, bo przecież Polska nie jest w Europie, daj tak spokój. W ogóle to jest trzeci świat. Maciek musi zarabiać robiąc laski w Arkadii, ale to jest stary. No matka. tak jest, Zobacz, tam, Ja w złotych tarasach tego, no. mam, ja w złotych tarasach mam ten. No i ty masz ale... Większy prestiż, tak? No, jakoś muszę zarabiać przecież w końcu. Dobra, No i punkty, multi. punkty. Mu Co multi? No, multi Opowiedz o multi. Mówię. Właśnie. Klasy 4 są. Klasy 4, tak? Tam jakiś Asalt, Recon. Engineer, czy jakaś inna pała? I coś jeszcze było. A, i support, i support. Czy support. nie? Czy mi się to coś bało, Maciej, jak to jest? Nie mam pojęcia. A, bo ty nie grasz. No, ty grasz Priestem. Jesteś Knightem i walisz Zaxa, no i koniec. No to jak no. to jest? Nie, no dobra, opowiedz o tym multi, jakie są twoje wrażenia po prostu. Właśnie, jakie są twoje wrażenia? ze swoimi wrażeniami, bo on jest wielkim... Nie, nie wiem czy wielkim, ale chyba jesteś trochę przeciwnikiem, tak? Nie podoba ci się jak to wygląda. No nie, nie podoba mi się to. No to dobra, Mateusz. No Michael, dobrze, czy... dobrze. No więc mamy, mamy te cztery super klasy. W ogóle to miał być jakiś taki powrót do Battlefielda dwójki, tak? Co w ogóle te cztery klasy to jakoś mnie tutaj nie pasują, bo tam było osiem. No trochę chyba więcej było. No, no właśnie. No i. No i co? No i nasz y, szturmowiec, tak? Biega z apteczką i defibryla defibrylatorem, czyli robi z za medyka, z... medyka tak? pomysł. E, mecha tak. Mechanik biega no, z, z wyrzutnią rakiet i z, z ze spawarą, tak? No, a support to support, czyli biega za amunicją i z ładunkami wybuchowymi. Mm -hmm. Nie, z ładunkami. Biega, biega, biega ten. Asalt, czyli w no i No i, i, i Sniper. Sniper nic nie robi, tylko siedzi w krzaczurach i sniper to jest bardziej Sniper, czy taki Recon? W sensie, bo wiesz, bo, bo w Bad Company, bo nie grałeś w Bad Company, ale generalnie e, jakby ten Recon, czyli niby Sniper, to nie był tak do końca Sniper i rzeczywiście to był zwiat trochę tak bardziej, bo miał dużo jakby większy wpływ na, na gameplay, właśnie przez to oznaczanie ludzi, ale nie, nie tylko, że, że sobie tam jesteś na jakimś wzgórzu nie, no i, i napieprzasz lunetą i oznaczasz wszystkich wokół, tylko jeszcze miałeś tą taką, nie wiem, kulkę, którą rzucałeś i detektor ruchu po prostu, to się tak nazywało. No tak. Tą kulkę i, pss, I pokazywało tych wszystkich ludzi na radarze, co było mega zajebiste. Ja na przykład jak grałem Reconem w The w dwójce, to, to biegałem właśnie z tą kulką z C4, i, i z shotgunem i po prostu biegałem jak wiesz, jak, jak szturmowiec, tylko że rzucałem tą kółkę wszędzie, żeby oznaczać tych wrogów, więc zupełnie grałem inaczej niż snajper. A czy tutaj właśnie jest to, też tak można grać w ten sposób, tym Reconem czy snajperem, czy nie wiesz. To znaczy, ja wiem, snajperem grałem najmniej, ale tak, masz, masz na pewno nadajnik, który pokazuje ci przeciwników, to po pierwsze, uh -huh. po drugie masz UAV, tak, czyli tam samolocik, zdalnie sterowany z kamerką, którym sobie możesz latać i tam ich namierzać innych, Yy... Boże, i co tam masz jeszcze? I to chyba tyle w sumie z takiego specjalnego wyposażenia. Czy coś mi umknęło? Bo nie wiem, na pewno nie, nie grałem Reconem i, i, i tyle. I tyle. Ale oprócz snajperk, no, masz tam jakieś, jakieś inne bro, bronie dodatkowe, które, że tak powiem, nie zmuszają Cię do siedzenia w krzakach i, i strzelania z półtorej kilometra, tak? Tylko możesz wejść w, w, w większe zwarcie. O, może tak, z przeciwnikiem. I jakoś mm -hmm. go tam w inny sposób dojechać, więc to nie jest uwarunkowane tak, że siedzisz w krzaczurach i, i, i strzelasz. Przyczajasz się na ziomów. Tak. A czym najczęściej graś? Mm, tym, supportem, jednak. Mm -hmm. jednak a idę mniej więcej tak ogólnie grać, bo chyba z tego, co wiem, nie zbyt długo, prawda? prawda? No generalnie multi. Ja wiem, że 20 godzin mam, może nagrane. Co? No to słabo! No. Nie, wydaje mi się, bo z tego co mówiłeś, no to, że tak chwilkę pograłeś, a tu jednak 20 godzin to trochę jest. No ale to jak na online to mało chyba, nie? No tak, tak, ale no. A ty ile masz Wiesz, ja, ja kiedyś grałem w wowa i tam miałem z 600 godzin. A mało a w grałem. Co? W co? WoWa. A, w wowa. A w wowa, no dobra, no. Nie, ale generalnie. Nie, generalnie mi się po prostu wyda wydaje taki tylko powiem a propos, a propos tego multi ogólnie. No że eee, znaczy to nie jest gra na konsolę, no po prostu znaczy, no, no i to no jest tak. moja refleksja, no i to widać po prostu e, bo ja ją kupiłem z takim założeniem, że o to będzie taki pierwszy Battlefield, który jest multiplatformowy, nie? i da radę na, na konsoli, ale jednak nie dał, no i nie wiem, no widać po prostu po tych ludziach nie? nawet którzy tam grali na, na tych serwerach, że oni tak niespecjalnie czaili jak wygląda rozgrywka w tym Battlefieldzie no i to tak jest średnie no aczkolwiek, aczkolwiek uważam, że no na Xboxie to pewnie bym parę tam godzin zmarnował, pewnie też 20. dwadzieścia bym sobie pograł po prostu ze znajomymi, nie? Dla jaj, ale ale tak żeby tam się wkręcić jakoś specjalnie i, i nie wiem, zakładać klan albo coś takiego to, to nie wiem nie, nie wydaje mi się, że to jest dobra platforma do tego znaczy, no. dobra, nie, dobra, PC na pewno jest lepszy, tak? Jeżeli chodzi o tego typu gry. Moim zdaniem trochę za mały nacisk został położony na, na, na grę drużynową. Tutaj tak naprawdę jesteś jednostką, mało, mało kto cię, że tak powiem, wspomoże Ale to też zależy od ludzi, jakby byli ludzie, to by, by była inna gra, tak? I... No widzisz, i... czyli jednak widzisz, Bartek, na Xboxie też nie ma ludzi. A, no, ogarniętych. Znaczy, ogarniętych, no, ogarniętych, tak, no, no. Mało, mało, mało jest, mało jest. No, no bo mnie na temat. przykład nie wkurzało, to wiesz, bo ja, ja mam na przykład w dupie, czy oni będą do mnie mówili przez hecet, czy nie, ale żeby byli ogarnięci, nie? A jak, jak widzę właśnie stojących, sto, stojące 24 osoby naprzeciwko siebie i strzelające po prostu przez 20 minut, nie? Z uporem maniaka, i widzę, że nikt nie pomyśli, nie żeby pójść załóżmy z lewej flanki, nie? Ich obejść, no to słabo to po prostu wygląda. To widać, że wiesz, jakby nie ma tam takiej prawdziwej rozgrywki, nie? No ale to taka tam refleksja. Ale generalnie gierka zajebista. Nie no, graje gra ogólnie, ogólnie, ogólnie multi, multi jest dobre. O, to ogólnie, ogólnie tak, no. Ogólnie tak, wiecie, czołgi, samoloty, śmigłowce, te sprawy i to. No destrukcja tak, to też jednak wpływa wpływa na a to czy wszystko. Czy ta destrukcja jest naprawdę duża? I czy jest różni się pomiędzy singlem a multi? Wiesz co, w, w singlu to masz oskryptowane tak naprawdę wszystko, tam jakieś murki coś, ale coś większego, żeby wysadzić albo zniszczyć to, to, to, to masz pod skryptem tak naprawdę, ale mhm. już w multiwalą się całe chałupy i nie to tak jak w bad, znaczy nie wiem jak w dwójce, ale w Bad Company w tej, w tej pierwszej części tam mhm. tylko obijałeś ściany tam dziury jakieś robiłeś i to wszystko, a tutaj możesz całą chałupę hmm. zburzyć No też wie. można było zburzyć to, Aha. To tak, no to... i nawet dwupiętrowy no, to tutaj też dwupiętrowe da się zniszczyć i, i wiesz, mm -hmm. Moim zdaniem destrukcja jest, jest, jest spoko. Aczkolwiek słyszałem, że na PC jest jej więcej i lepiej wygląda. No to pewnie tak, bo platforma jest chyba lepiej przystosowana tak do tej gry. <grym> jakby nie patrzył. Nie no, a. przede wszystkim Battlefield był robiony no na PC, -e, tak. tak? A nie na konsolę. Ale, ale pomimo tego, właśnie, że jest ograniczenie, bo mapy też są ograniczone z tego, co wiem, czy. czy tak? Czy, czy Czujesz jakiś dyskomfort właśnie? Czy chodzi mi o to, czy pomimo tego, że, że gra jest na konsoli, że jest 24 graczy, że jest słabsza grafika, bo jest, że nie wiem co tam jeszcze, że są pomniejszone mapy, że o tym mówiłem, tak? <grych> że jest mniej ludzi i że jest słabsza mhm. grafika, to czy ta gra sprawdza się jako jakby tytuł, który y, może sobie pograć multi i, i może jakby wstawać, wstawać w szranki z, z nie wiem z Halo, jeśli chodzi o popularność na Xbox Live? Czy, czy nie wiem, z, z Call of Duty, czy właśnie. Nie wiem, z Gears'ami. Gearsami no, to z, z Call of Duty to chyba nawet nie to ma co stratować tak? No. Ile tam? 20. No. no to prawda. 20, ile milionów poszło? No i nie chcę o tym mówić nawet. To jest straszny wynik. No, no, właśnie. Martwić, z Halo. Z Halo ja wiem. Znaczy, no i Dwie różne gry, tak? Dwa Taka, różne ale sposoby do czy jest do po prostu szansa, że za, nie wiem, za dwa lata ludzie będą grać ciągle? Jeśli będzie ta sama jakby generacja konsol albo się będzie kończyć powoli po prostu? Czy, czy ta gra się nie skończy nie wiem, po pół roku, kiedy skończą pojawiać się DLC i ludzie będą w ciągle to grać? Myślę, myślę, myślę, że będą jeszcze grać. Myślę, myślę, że ktoś będzie siedział jeszcze. To tak po... Ale wiesz, ale na, na pewno. pewno na pewno też jest pewien problem, nie, że to jakby, tak jak tam Bartek się pytał, nie, to nigdy nie będzie Halo, no. I ja, ja miałem takie poczucie, że a, na PlayStation to taki Battlefield zdechnie w przeciągu pół roku, nie, bo zobaczcie, jak oni na przykład szybko wypuścili DLC, nie, i w zasadzie od razu po premierze gry już było wiadomo, że będzie DLC, nie. Premi przed premierą więc, jeszcze. No, przed premierą, no, więc generalnie to też jakby daje jakiś tam znak, nie? że oni czują takie ciśnienie, że jeśli nie będą napieprzać ciągle czegoś nowego, mm. no to po prostu ludzie to, to wyłączą. nie Czyli jakby sama gra jako taka się nie obroni po prostu na tych platformach, moim zdaniem. No to tak, no, ale póki jest trzeba się cieszyć, bo, z tym bo się wiesz, no, bo masz, masz Masz naprawdę fajne, fajne Halo, nie? w które wszyscy wiedzą jak grać. A... No, i to jest chyba właśnie taka przewaga, nie? Nawet tych głupich Gipsów, nie? Nad takim Battlefieldem, że jakby każdy wie o co tam chodzi. No tak mi, tak mi się wydaje. No czas pokaże. jak zwykle. A. Wiadomo, nie znam Powiedz się. mi, czy Mateusz, jeszcze jako znawca Battlefielda, czy jako człowiek, który grał trochę więcej niż 10 godzin, a, czy masz już DLC? Czyś mam, mam, mam, mam, mam, mam. I mam. Co? Wiesz co, na razie grałem tylko na odświeżonym Strike at Karkant, tak? Naprawdę... Nic co? mi to nie co? mówi. I naprawdę. Nic mi to nie mówi. Ale spoko. No, Wiem, że to są mapy z Battlefielda dwójki, tak, którego tak średnio grałem. Tak, tak, tak, tak. No ogólnie miasto, tak? Jakieś Iraki, Bagdady, te, te, te rejony. I tak naprawdę nie zauważyłem. Nie zauważyłem tej mapy z Battlefielda 2 w, w tym remake'u tak naprawdę. Mm -hmm. A znasz tamtą mapę Dziwne. dobrze? Battlefielda. Tak, tak, tak, bo grałem, grałem mm. troszkę w Battlefielda 2 i nie wiem, w ogóle... Dziwne. Tam się za zaczynało z jednego miejsca i miałeś tak, grałem z Amerykanami, szedłeś w głąb miasta i zdobywałeś kolejne tam dzielnice czy coś, a tutaj w ogóle z różnych punktów startujesz w, w różnych miejscach i tak naprawdę jeszcze nie zobaczyłem tego. Mm. Tej mapy wiesz A pograłem z 15 minut, bo ściągnąłem i, i No i teraz nagrywamy. So, tak tak. trochę ważyło też sporo jakby, jakby nie no, no 2 giga, 2 giga. Kiedy te czasy były, kiedy nie trzeba było ciągnąć tyle, czas, tyle rzeczy z internetu, kiedy chcesz pograć w cokolwiek. A, chyba jeszcze dodali jakieś nowe broni, jakieś nepierdały, ale to chyba nikogo. Tak, tak, tak. Jak, jakieś, tam, jakieś tam pojazdy, mm. pojazdy z dwójki ale nie wiem, nie zagłębiałem się, szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. Będziesz grał w Skyrim, tak? Bo to jest gra dla prawdziwych mężczyzn. Tak, tak, tak, tak. Czyli generalnie... Zde zdecydowanie. Generalnie Battlefield jest całkiem spoko, tak? Można sobie pograć w multi. Nie, można sobie pograć, można sobie pograć. I uważam, że jeżeli ktoś chce pograć w multi, to nie będą to zmarnowane pieniądze. Bo jak ktoś chce pograć na singlu, to zmarnuje tam te 170 zł. Czy coś. A w ogóle ktoś chce kupić płytkę od, od tego, od singla? Sprzedam. <śmiech> I nie trzeba mieć online pasa, żeby zagrać to... No, tak w ogóle panowie, bo tu Klops wyszedł, ja myślałem, że będziemy tą troszkę krócej nagrywać. Bo ja za pół godziny mam nocną zmianę, kurwa. I muszę uciekać. Także o mnie to może opowiem wam kiedy indziej. No to brawo, brawo. Hej, Radol wideo Deus dobra. Powiedz mi, czy można by... robić laski w tej grze. A no, chciałbyś. <laughs> Wiem, że chciałbym. Okej, okay, więc o czym jest i dlaczego znaczy, zdecydowałeś się na tą grę? E, o czym jest? No dobra, no to jak chyba wszyscy wiedzą, no to mamy taki fajny cyberpunkowy klimat. E, gra dzieje się w dosyć nieodległej. Znaczy akcja gry, przepraszam. Dzieje się w dosyć nieodległej przyszłości, bo to mamy 2027 rok, czyli jakieś. No dalej, Twoja matematyka pracuje. 25. 18 lat, tak? Nie, 17. Ale nie, sorry, jest 2000. Ej, zauważyliście też to, taką opcję, że kiedy ktoś wam mówi, że to było pod koniec lat 90. albo w lat, na początku lat 2000, tak to się mówi, to dla was to było, nie wiem, dwa lata temu. Przynajmniej tak sobie wyobrażacie, a naprawdę to było 10 no. lat temu. Ja, ja zawsze mam takie. No wiesz, bo na tym polega starość. I gerialny format. <śmiech> Coś taki, po to jest, no. ale na przykład jak. Za każdym razem, kiedy sobie przypominam, że na przykład Pulp Fiction swoją premierę miało 20 lat temu, tak kurwa... 20 uważam, lat temu? To 90, chyba 91, 90, 92 rok, więc... 94, tak? stary. No nie tak, ważne, no... to i tak jest no. szmat czasu. No. i tak już jest 10, 20 lat, tak? więc No prawie. No, no więc no. to jest straszne. No człowieku to było wczoraj. No właśnie. To Rzeczywiście, miałeś prawdę. Miałeś, miałeś prawdę, tak. Miałeś, <laughs> miałeś prawdę, to no, ale i tak zbliżamy się właśnie do tej dwudziestki. Nie wiem, co jest w ogóle. Tak jakby tak jak mówisz, starość. Okej, okay, więc akcja gry Deus Exa rozgrywa się w 2027 roku, tak. Zaczynamy w Detroit, ale dobra, może inaczej. no Jakby światem. Znaczy, o tak, można powiedzieć, że trochę te granice państwowe tak, straciły na znaczeniu, nie wiem, światem rządzą takie megakorporacje, korporacje, rozwinęła się strasznie, y znaczy jeszcze bardziej, tak, ten postęp technologiczny był, jest mm, takim bardzo szybki, jeszcze chyba bardziej niż teraz, y mamy możliwość y wszczepiania sobie dodatkowych usprawnień, y zwanych... Powiedz mi, czy iPhone'y nie mają flesza ciągle, to jest ważne. A, o, o hmm, chyba nie mają dalej. <ślawni> <ślawni> No to nie jest postęp technologiczny. Powiedz mi czy można, nie wiem, czy Xbox Live w Polsce jest na pełni jakby, jest to samo co na zachodzie. Wiesz co nie wiem, ale wiem, że tam któregoś finale już zapowiadają, bodajże 20 któregoś, tak więc. Seria będzie żyła. Tak, nawet po jej śmierci. Nawet po jej śmierci. Ząb, w okolicach dziesiątki. No dobra, no i ludzie mogą się wiecie, podpakowywać tymi wszystkimi wszczepami czy tam augmentami. Bo to mam, chyba nie Square, wiem, to takie square nie wiem, Enix robi Sucham? Tak? Eidos ze Square Enix? Tak, Aidos ze Square Enix. Mhm. Enix, czy jak to się nazywa? No Nie wiem, jak to się dokładnie wymawia, nie ważne. No, no tylko, że jeszcze jest taki motyw, że te implanty, które ludzie sobie mogą przyczepiać, tak. przyczepiać. E, jakby one nie do końca jeszcze współpracują z ludzkim ciałem i z ludzkim organizmem i y, ludzie są w pewnym sensie skazani na, y, na jak to się nazywa, na neuropozynę, to jest taki narko to jest narkotyk po prostu, tak? Silnie uzależniający i jakby istnieje taki problem, że no, są ludzie, którzy są za tym, żeby usprawniać się, tak? E, żeby jakby wziąć w rękę ewolucję człowieka. Mm -hmm. No i są ci przeci przeciwnicy tego cyberulepszeń. E, jakby wokół tego rozgrywa się cała, e, cała, cała akcja tej gry, bo... Mm, znaczy tak, Adam Jensen, czyli nasz główny bohater, jest e, byłym e, żołnierzem z e, Ale nie będę tego rozwijał, dlaczego jest byłym, bo to każdy się dowie, jak będzie grał w Deus no i został zatrudniony w firmie, w, w, znaczy w takiej właśnie wielkiej korporacji, SariF Industries, która zajmuje się właśnie produkcją e, tych, tych szczepów. E, no i pewnego dnia, pięknego, e, firma zostaje zaatakowana przez terrorystów. No proszę. Przeciwników właśnie e, ulepszania człowieka. To e, tacy Greenpeace. Mm. No coś w tym stylu, oni się nazywają, nie pamiętam dokładnie jak Purity coś tam pewnie chrześcijanie. Nie pamiętam. Dobra, no nieważne. Eee, czekajcie, bo się zgubiłem. Dobra. Tak. Eee, Nasz główny bohater zostaje wręcz śmiertelnie ranny. Ledwo udaje się go przywrócić do życia, właśnie wszczepiając mu te wszystkie dodatkowe ulepszenia. Zastępując te y, y, y, uszkodzone y, organy. Eee, a naukowcy z tego laboratorium, które zostało zaatakowane, mm, zginęli, tak? Mhm. Eee, no i jakby głównym zadaniem Adama Jensena jest e, przeprowadzenie śledztwa, dowiedzenie się e, kto za tym wszystkim stoi, no i w pewnym sensie jakaś zemsty, znaczy pragnienie zemsty, bo e, w tym ataku zginęła jego była żona, yeah. z którą mimo wszystko był dosyć blisko. Ok, e, był na pewno. Ale ciągle też było... to jako... jak historia po prostu, wiesz filmu jakiegoś y, sci-fi no, dobrego. A tak, tak to, bo już tam wiele wątków y w ogóle, wiesz, no, szok, szok. Fabuła jest chyba dosyć ważną jakby no, częścią. Fabuła -e, fabu -e fabu -e jest świetna tak naprawdę, ona może trochę powoli się yy, rozwija, ale to wynika bardziej z samego gameplayu. Yy, znaczy zależy też w jaki sposób się gramy, ale dobra, to za, za chwilę, dobra, pokoleiliśmy. Yy, Fabuła jest hmm. naprawdę fajna, jest sporo, sporo, sporo, znaczy sporo, no jest kilka zwrotów akcji, które jakby yy, robią małe zamieszanie w całej historii, bo wszystko nie będzie się oczywiście wydawało takie proste, ale nie mogę o tym mówić, bo to będą takie giga spoilery, a nie chcę nikomu zniszczyć jakby Frydery. z Tak, znaczy w samych z odkrywania tego, tej, tej historii, czy całego świata. Co jeszcze mogę powiedzieć o samej historii? A, nie, a czy ty ten... już skończyłeś grę? Nie, Jeszcze. jestem... Dzisiaj się dowiedziałem w sumie, że jestem gdzieś dopiero w połowie, a Aha. tak mniej więcej, yy, może dwie z trzecie, A gram już dobre półtora tygodnia i to tak weekend tak nieźle przesiadłem przy Deus Więc pewnie już tak po 20 godzin pewnie podchodzę, tak mi się wydaje. Yy, więc no to będzie tak... Pewnie wiedzieć gdzieś około 40 godzin gameplayu. To solidne. To jest całkiem Czas. nieźle. Ale teraz dobra, to trochę już o, o historii o tym wszystkim może skończę. A o czym chciałem powiedzieć, no bo mówisz, znaczy tak jak ty mówisz, Bartek, że to jest RPG, tak? Mhm. E, tylko trudno jest to o, tak naprawdę... No tak, to zostało jakby pokazane światu. Mm. No tak, ale trochę, nie wiem, bo... To nie jest tak, wi wiadomo, to nie jest taki klasyczny RPG, bo on ma bardzo dużo elementów z FPS-a. Mm. I nie wiem, to może bardziej jakiś action RPG. Nie wiem, trudno jest to określić, bo... Mówię, bo mamy jakby kilka możliwości tak naprawdę przechodzenia samej, e, samej gry, dlatego mówię, że trochę ten gameplay może się ciągnąć. Znaczy możemy może mieć takie wrażenie, bo, ponieważ e, możemy sobie wybrać jakby kilka dróg. E, w jaki sposób chcemy przechodzić tą grę. Bo możemy po prostu wbijać na harapa do różnych lokacji z Shotgunem w łapie. E, rozwinąć sobie postać właśnie w stronę takiego. Pierdzonacza. Tak, chodzącego Rambo i, i, i czy tam terminatora o bardziej bardziej, bardziej w klimacie. Tak. E, e, I wszystko rozwiązywać za pomocą siły. E, możemy sobie połączyć te style. Tak, e, nasze, m, możemy drugo, drugi, drugi styl to po prostu skradanie tak, i robienie wszystkiego po cichu, co zajmuje bardzo dużo czasu, e, żeby to wszystko ładnie ogarnąć. Jak poruszają się nasze przeciwnicy, gdzie możemy się tutaj przekraść, jak ominąć alarm, tu musimy chwilę poczekać, e, a może się cofniemy, może będzie jakaś inna droga. I to wszystko naprawdę dużo czasu zajmuje, a możemy sobie połączyć po prostu te style, czyli tak jak ja nie wbijam w jakąś lokację po cichu, staram się to wszystko jakoś przechodzić, a gdy widzę, że no coś mi nie poszło pomyślnie, no to po prostu biorę shotguna i wyskakuję, tak, i, i, i, i biegniemy dalej. I to jest bardzo fajne, że, do, że nie dość, że mamy jakby kilka możliwości przechodzenia, sposobów przechodzenia na tej gry, to jeszcze do każdej lokacji możemy się dostać na kilka różnych sposobów. Nie wiem, możemy po prostu przekonać nie wiem, gościa, który stoi na, na bramce i nie chce nas puścić do jakiegoś tam pubu, czy tam klubu bardziej. E, możemy skądś skombinować sobie wejściówkę, możemy mu zapłacić haracz. tak? E, możemy go po prostu zastrzelić. E, możemy zakraść się jakąś tam wentylacją. E, to jest fajne, bo przechodząc, znaczy włączając za drugim razem do US Exa, możemy sobie odkrywać po prostu dodatkowe drogi. E, inne drogi, tak? Ta gra może po prostu pokazać nam e, swoją inną twarz, inne oblicze. Co jeszcze? E, a, tak mi się też przypomniało o achievementach, bo... Tak, Jestem tą ten... dziwką, pamiętaj, ja muszę wiedzieć, Wiem. jak wyglądają achievementy. Znaczy, achievementy ogólnie w Leusexie są całkiem proste, e, bo jest dużo fabularnych, jak to w, w RPGach, tak? Mm. Związanych z fabułą związanych Postępem. z fabułą, tak, no ale są te dwa w sumie, które są z morą tak naprawdę, czyli jeden, który polega na tym, żeby przejść grę bez, e, za, nie zabijając żadnego, żadnego przeciwnika. E, I drugi achievement to nie włączając, nie włączając żadnego alarmu. To jest większa masakra. I myślałem na początku, że to nie będzie aż tak duży wyczyn. Ale yy, i sobie postanowiłem, że sobie jak tam za drugim razem będę go przechodził, to sobie właśnie ten achievement zrobię. Ale to będzie chyba naprawdę coś przejebanego strasznie, bo... E, chciałem się, jest, nie, Miałem się tam gdzieś zakraść. No i chciałem ominąć jakąś grupę e, moich przeciwników. Wszedłem po drabinie do takiego trochę zniszczonego budynku. E, no i była taka ściana, którą się, przez którą się mogłem przebić. No, i postanowiłem się przez tą ścianę przebić, ale nie wiedziałem, że za tą ścianą jest jakiś przeciwnik. A gdy Adam Jensen przebija się przez ścianę i ktoś tam jest, to automatycznie go zabija, tak? Więc automatycznie, już uh -huh. na przykład ktoś, kto przechodzi tą grę e, i chce wykonać ten achievement, musi już czytać save którego tam wcześniej wykonał, bo już kogoś zabił, tak? Uh -huh. e, więc naprawdę, robienie tego achievementu będzie polegało naprawdę na e, save and load e, bardzo często. I jest to na pewno jeden z bardziej. No i to widzę, że to jest gra dla barka. Tak, to jest na pewno tak. gra dla tak. Sądzę, że też będziesz klał tak jak na e, Gołębie w GTA, czy samochody w. A, nie, BMW. to nie jest ten rodzaj Achievementa, prawda? Nie, to jest coś innego. To jest, wiesz, to jest dla to lamusów po człowieku. No, Co ty? Znaczy, słyszałem, nie. że są na przykład takie motywy, że ogłuszając kogoś za pomocą jakiegoś tam pistoletu, yy, czy tam paralizatora, też zdarzają się sytuacje, że ten gość umiera, tak jak na przykład dostanie w głowę. Na zawał serca, bo miał sztuczny wszczep serca. I tak, no. na przykład, I, i, i trzeba sprawdzać po prostu ciała osób pokonanych, czy jest tam znaczek, że są ogłuszone, czy jednak, że nie żyją, no jak, że nie żyją, to już od razu musisz grę czytać. tak? Ale to jest taki jakby błąd gry, czy rzeczywiście to ma taki, bo ja to zupełnie z dupy wysrałem to, że ma, miał rozróżnik serca i eee, że w ogóle powieścić po Nie wiem, bardziej mi wydaje mi się, że to jest błąd na gry, mhm. że, że ona po prostu może źle szczytuje, chociaż w sumie nie wiem, no może rzeczywiście jak trafisz gościa w głowę, para, znaczy takim pociskiem paralizującym, no może jest jakaś szansa na to, że nie na górze, nie wiem. Myślę, tak. że czymkolwiek dostaniesz, jakimkolwiek pociskiem w głowę, to jest duża szansa, że uprzesz. Możliwe. No ale mówię, no to... Te... Możliwe, to, cał, to całkiem no, Ale nie jesteś podamny. przekonany. Nie jesteś przekonany do końca. Teraz to, to, tak to sprawdzę. Ale mówię, no to te dwa aczygmenty na pewno mogą no. być bardziej, bardziej, bardziej, bardziej... Znaczy mogą być trochę... Skom... Znaczy może nie skomplikowane, no, ale takie denerwujące. Mm. Tak. Na pewno bardzo mi się podoba system rozwoju naszej postaci, ponieważ on nie jest oparty jakoś o, o poziomy, tak? tylko mamy po prostu pulę umiejętności, które możemy rozwijać w trakcie gry za zdobyte punkty doświadczenia, co 5 tysięcy tych punktów, tak? Dostajemy punkt tak zwanego praxis, które możemy wpakować w jakieś nasze ulepszenie i rozwinąć. Co to znaczy praxis po nie przypomni mi? Praxis. No, ja to sam bym co o to pamiętać. To jest no, jakieś, nie, coś tak doświadczenia, chyba, tak coś się po prostu tłumaczę. Możliwe. Dobra, mów dalej, ja sprawdzę. No dobra. E... I oczywiście mamy, bo to jest też jakoś fabularnie wytłumaczone, że po prostu ze względu na to, jakie nasz bohater odniósł obrażenia, e... jakby tych wszystkich. E ulepszeń nie mogli zaraz włączyć, ponieważ byłoby to zbyt duże obciążenie dla naszego organizmu. I ono po prostu się stopniowo będzie włączało pod, wiesz, w trakcie. w trakcie no, grania, tak? Oswajania się Os ciała. Tym, tak, oswajania tak? się. Tak, i właśnie za pomocą tych punktów doświadczenia, zdobywania doświadczenia, jakby włączamy poszczególne systemy. Możemy też kupować te praksis w takich klinikach LIMP no, dla tych ludzi, którzy sobie zrobili jakieś szczepy. I jakby włączać dodatkowe ulepszenia. Oczywiście tych punktów mamy ograniczoną ilość i nie pozwoli to rozwinąć postaci, jakby w, nie, nie pozwoli włączyć jakby wszystkich ulepszeń. Musimy sobie zdecydować na początku, y, którą drogę obieramy. Y, czy próbujemy sobie jakoś łączyć, żeby to był i, i dobry żołnierz i dobrze się skradał, czy też jakieś zdolności hakerskie. No to wszystko ma znaczenie, bo nie możemy... A ty jak grasz? Ja w sumie łączę sobie właśnie trochę tak skradania, plus żołnierskich i trochę właśnie, no bardziej właśnie takie pół na pół. Mm -hmm. Mm -hmm. No tak jak mówiłem, próbuję się najpierw skradać, jak mi coś nie wyjdzie, no to bijam wtedy z Bardzo lubię shotguna w tej grze, jest fajny i jest to coś mocne. No, zazwyczaj shotgun jest fajny w większości gier. No ale tak shotguna na, na ryj to jest bardzo dobra, dobra opcja. Pamiętaj. No dobrze. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale gdzieś mi uciekło. No nie wiem, a bo rozumiem, że questy dostajesz w takim hubach, hubach, tak, i są różne miasta, podróżujesz po całym świecie, tak. Znaczy to jest tak, że jednak, znaczy mamy ograniczenie do pewnych lokacji, tak? Fabularnie po prostu. Czyli jest, jesteśmy w Detroit na przykład, i dopóki nie wykonamy wątku fabularnego związanego z Detroit, nie będziemy mogli się na przykład przenieść do innego miasta. Do Szanghaju. do Szanghaju na przykład. Jeżeli wykonamy właśnie wątek główny z Detroit, przeniesiemy się do, do, do Szanghaju, tam będziemy mogli sobie wykonywać i wątek główny i misje poboczne, ale z Szanghaju mm. nie wydostaniemy się, dopóki nie przejdziemy wątku głównego w Szanghaju, tak? Uh -huh. mm, czyli trochę jesteśmy ograniczeni przez to. Nie mamy możliwości podróżowania po całym świecie, zresztą nie mamy otwartego świata tak naprawdę, no, po prostu mamy jakieś nie, niewiel niewielką lokację danego miasta, tak? po których tam po takich tunelach się poruszamy w sumie. Znaczy, sprawia to wrażenie otwartości. Po tak? No, po takich korytarzach. Sprawia to wrażenie jak takiej to, otwartości. Jak to fantasmagierii przecież był sławny tekst, czym się. Tak, macie mi teraz pomoże, jeśli ciągle kontaktuję. Czy Ty, no, ty, ty ja już takie coś, że labirynty pomalowane w las na przykład, albo labirynty pomalowane w miasto. No i to jest. Nie, nie no to właśnie był, był, była faza, była fala właśnie takiego określania labiryntów, więc w ty masz labirynty pomalowane w miasto. Tak, i właśnie, a propos miast, to znaczy... Jakby na przykład widoki na tych filmowych wstawkach, które są pomiędzy jakimiś tam ważnymi wydarzeniami. Ja naprawdę robią wrażenie, jeżeli na przykład mamy jakieś tam panoramy, nie wiem, Detroit czy... Szanghaju. Y I... I, i, i, i, I na tych filmikach to naprawdę, naprawdę robi wrażenie. To o tyle, jak wbijamy na przykład do już w świat gry, tak i poruszamy się po, tych, po tym labiryncie pomalowanym w miasto. E, no to czasami może już takiego wrażenia nie robić. E, jednak graficznie gra, Znaczy bardzo mi się podoba właśnie ta kolorystyka, tak wykorzystanie tego, tej, tej złotej, jak to powiedzieć, tonacji barwy. No tak, złotej tonacji, złoto czarnej tonacji. To jest bardzo, bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Tworzy taki fajny, fajny, fajny klimat. E, to o tyle grafika nie jest jakaś rewelacyjna w tej grze. No, poza designem, nie wiem, naszego głównego bohatera, który jest świetny, to czasami jak idziemy po ulicach, często powtarzają się na przykład jakieś. Że mamy wrażenie takiej ataku klonów trochę wśród npc -ów. Ale na no, to można przymknąć oko oczywiście ważniejsze jednak jest sama historia, jak to w RPG-ach. Chociaż, tak jak mówiłem, trudno jest jednak jednoznacznie stwierdzić, czy Deus Ex plus kości jest rpg Dla mnie to jednak jest jakaś strzelanina FPP plus skradanka i jednak elementy lekkiego RPG-a, tak? Chociaż z drugiej strony no właśnie pani, ja się spotkałem pani... z takimi opiniami, że to jest bardziej skradanka, nie, a niż niż RPG. To znaczy, właśnie tak jak ty mówisz, nie? Czyli strzelina z elementami, powiedzmy skradanki i RPG, a nie mhm. RPG z elementami strzeliny i skradanki. Tak, znaczy w sumie to jest też tak, bo czytałem kiedyś tak gdzieś tam jakąś opinię na jakimś forum, że znaczy fani z na przykład FPS-ów, tak, yy, będą twierdzili, że jest jakby. Za mało akcji. Tak, za wolna jest ta cały strzel ta, ta, system strzelania i tam bla bla bla. Z drugiej strony pewnie fani takich True rpg będą narzekać na to, że mamy za mały rozwój postaci. Znaczy za, za słabo jest rozbudowa znaczy rozbudowany ten rozwój postaci. No i to takie będzie wiadolenie z jednej i z drugiej strony. Ale jako całość, tak, jeżeli to wszystko się stali ze sobą, to jest naprawdę bardzo fajnie rozwiązane. Strasznie mi się to podoba. Nie wiem, czy... Aha, no jeszcze mamy taki lekki cover system w sumie. Tak. Jak w każdej grze teraz. Mamy. Znajdź mi grę bez cover systemu, powiem Ci, że jest z roku 2001. No, okay, <laughs> Nie, dobra. może trochę później. Chyba tak, trochę później. Ale fajnie to jest całkiem rozwiązane. Chociaż, o, wiem już, wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć. To jest trochę takie śmieszne, bo to a propos grafiki, jakby... Mm. Bo co my mogli na przykład rozwiązać, jeszcze rozumiem jak mamy perspektywę pierwszej osoby, no to już okej, okay, można nie było robić żadnej animacji na przykład otwierania drzwi, tak? Te drzwi się mogły po prostu samo otwierać. A na przykład jak się przyklejamy do ściany i chcemy otworzyć drzwi, to te drzwi po prostu się, się same otwierają, nie ma żadnej animacji, że Jensen próbuje tam nie wiem ręką wciągać do klamki czy coś. Bo to tym jest celu. już taki wszczep, że otwierasz drzwi, wiesz, ją woli. <śmiech> to jest ten poziom nanotechnologii. Ten więc poziom. No ale no właśnie, właśnie ta, ta nanotechnologia jeszcze tak bardzo nie jest rozwinięta, tak? Mówię, są jeszcze problemy cały czas z, z, z tym, żeby te szczepy były szczepy, jakieś szczepy, szczepy były przyswajane przez organizm. Z tym, że z tego co... O, a Ty grasz po polsku, tak? Tak, tak gram to po, polsku. po polsku. gra I, i czy to jest okablowanie, tak? Czy jak to się nazywa? Tak, tak, znaczy okablowanie, znaczy to jest bardziej takie y, pejoratywne określenie po prostu ludzi, którzy y, nie lubią za bardzo tych, którzy zdecydowali się na y, te implanty druciak, okablowanie, to się nie sylu. Aha. A, to... a, a sam, sam jakby, bo chyba m, po polsku jakby, jak, jak wypada polonizacja? Znaczy wiesz, no to jest wersja kinowa tak naprawdę. Mhm. E... A to bardzo dobrze spowodzimy. Wzór. No. Wzór? Bez, bez nutki ironii, to jest czysta prawda. Nie, to, to po prostu takim, Nie wiem, jest okej okay, tak naprawdę jest poprawna. Spoko, nie masz, nie masz żadnych baboli. Znaczy nie hmm. wiem, nic mi, nic mi takiego nie wpadło, tak naprawdę coś, co by po prostu, nie wiem, zaczęło mi się śmiać z jakiegoś określenia, czy coś w tym stylu. E... A, to w porządku. Jeśli chodzi o głosy te oryginalne, no mogłyby być może trochę lepiej dopasowane do niektórych postaci. Z tym, że oczywiście hmm. nasz bohater ma zajebisty głos I mówi ciągle jak Batman. Jak Batman, nie wiem. No, mówi jak Batman. No może. No, Nie mam do chociaż... no, tak. porównania. To jest bardzo dobre porównanie, moim zdaniem, że Aha. mówię jak Batman, bo mówię jak Batman, więc... Ale mówię, Adam Jensen jest naprawdę świetnym bohaterem, fajnie, fajnie wykreowanym. I ogólnie bardzo Cię że rzeczywiście w tą postaci, jak zaczynam grać z Deus Zakładasz czarną skórę, jak, czarne okulary. Jakbym miał, to nawet nie są okulary. są trak z Matrixa. To są takie wszczepy, właśnie to jest też jakby wyjaśnienie tego wszystkiego, co widzimy na ekranie, czyli tego całego huba, tak? Znaczy no, tam punkty życia, ilość amunicji. E, z po prostu wyświetlane przez te okulary, które masz okulary, no przez ten szczep, tak? Który, psz, pojawia się na oczach e, Jensena. I w ogóle Adam wie, czy wszystko na to, że wszczepiają? Jest, słucham? Czy wszystko wszczepiają? Jakie części ciała zostają wszczepione? E, Jensenowi? Tak, wiesz o co pytam. <laughs> tak, Oj, tak. Muszę wiedzieć. No, ma regulację długości. Aha, no, oh, czekam fuck. na 2027. <laughs> nie, naprawdę, polecam do sexa serio. Historia jest naprawdę świetna. Tym bardziej, że yy, no, będzie kilka, kilka, kilka, kilka zwrotów akcji. Ciekawy jestem dalej, bo nie mówię, czego nie skończyłem, tak? Jestem gdzieś w połowie tego, co się dowiedziałem. DLC kupisz? Yy, tak, mam zamiar kupić DLC, serio. Mm -hmm. yy, bo mm -hmm. gra, gra, gra, jest, gra jest naprawdę dobra czy nawet bardzo dobra. I co mi szkoda, że żadnej chyba nagrody nie zebrała. Żadnego wyróżnienia. Na, tak? na głupim i żadnej nagrody nie zebrała. To, to nie jest zbyt wielki powód. To, to nie jest wielki ból, myślę. I myślę, że ta gra została doceniona. I no na pewno to... Ja chętnie zagram w to, jeśli tylko skończysz i udostępnisz mi swoją zajebistą kopię. No jasne, nie ma problemu. To, Mówię, szkoda, naprawdę szkoda, że... że, że, że, że... Jakby, nie wiem, bo gracze chyba bardzo docenili, bo nie pamiętam, sprawdzałem chyba nawet dzisiaj rano e, sprzedaż. E, znaczy, ile sprzedało się już kopii tej gry, ale zapomniałem. Ale A, czy to była jakaś taka rozsądna liczba w miarę? Ja nie wiem, czy już to chyba ponad 2 miliony już zeszło, tak więc... No to całkiem w porządku. No, bo mi się wydaje, że ona całkiem spoko się no, chyba Szczególnie, że teraz tak? jest, jest tańsza, jakby już można ją podobrać cenie naprawdę mhm. wygarnąć za stówkę, nie wiem, czy ja może to jest... Świetne, no zależy. Znaczy, no po, po, po e, brytyjską... Mm, Angielską wersję już była zagra. Mm -hmm. No to tak już na po, 8, po 8 dyszek można zabrać. No to bardzo dobry deal, jak zagra, która miała premierę, nie wiem, dwa miesiące to temu. w wrześniu bodajże, Słuch. tak? Chyba wrzesień. Tak. No w październiku. 23 wrzesień. Tak? Mm -hmm. Naprawdę? No właśnie, bo na Wikipedii. A, to nie, nie były Giersy? Nie, ta, nie ta gra. <laughs> tak, to był Girsy. To był Girlsy z -2000, 2000 roku. <laughs> Pierwszy. Aha, spoko. Eee. Mm -hmm. Tak jak mówię, no dzierwin. Przestanów, przed graczy tę granatą, no jest doceniona. Nagrałeś pierwszą część, tak jakby tą. Jakby. Wiesz, którą. Właśnie w ogóle graliście ja, w tę zgranę. No, ja grałem, skóry, ja grałem ja Bo tam pierwszą, był pierwszą, chyba ex 1 i wujka. Pierwszą nie? część grałem. Wiesz co to było trochę skomplikowane, ale tak było rzeczywiście, mniej więcej. Ja grałem w pierwszą część, tak zupełną pierwszą. I mam nawet na płycie jeszcze gdzieś tam z Diekszone jakieś. To nie jest moja przykład? <laughs> A Twoje. czyli ty to grałeś, ojej. No właśnie, bo ja też. Ty zagrałeś wersję te... e, cd Actiona, bo ja to miałem chyba nawet kupioną. Wow. Nieźle, nieźle. I, i, no. I właśnie, a Radolf, jak ty? No właśnie, bo to jest, też jak gdzieś tam wyczytałem, bo ja na przykład w drugą część zupełnie nie grałem. A druga część chujowa. No tak, i właśnie, właśnie fani do Exa strasznie narzekali na tą drugą część. A trzecia część właśnie w, swojej, jakby w swoim gameplayu, tak? Nawiązuje do pierwszej. Czyli mamy te właśnie te drogi, różne drogi, tak, do się do danego miejsca. Jest jakby strasznie... Znaczy czujemy ten klimat tej jedynki, tak? Mm -hmm. mm. Aha, no i jeszcze najważniejsze jest to, że nie wspomniałem, że Deus Ex w jest prequelem ee... Deus Exa tego pierwszego. No, ale nie dowiedziałem się, czy Ty grałeś w końcu. Tak, grałem. dowiedziałem, że grałem. grałem. Aha. A, sorry, bo ja coś pominęło Tak, grałem, grałem. Okay. To było Super, temu, Ja, ja ale... dziabnę chętnie, dziabnę to, tego szpila. Maciek, pewnie też się trochę przekonałeś jakby do tej. No ja chyba, ja chyba właśnie też się za to zabiorę. No bo... Bo coś, tak, coś tak czuję, że jest to jedna z tych gier, która nie jest. E... Ma fajną fabułę, a nie jest RPG, no. nie? Co ostatnio mnie właśnie zaczęło trochę wkurzać, nie? Jak chcesz pograć w takiego Skyrimana o, no to no, musisz, jeszcze... musisz się dużo czasu naprawdę poświęcić. Dużo czasu. No. I serio, i do tego co można się z właśnie... nim uwinąć tak naprawdę, przychodząc tylko w wątek fabularny, sądzę, że szybciej byśmy mogli się. Znaczy szybciej bym się zmieścił z całą i na przykład nie grając bardziej nie skradając się tylko rzeczywiście wchodząc na Terminatora eee, to można byłoby się pewnie uwinąć w te 20 godzin, tak więc to jest chyba całkiem dobry czas. Pozna, znaczy poznajesz tylko samą fabułę, samą główną fabułę, bo jest kilka, A, jest kilka fajnych zadań pobocznych i w ogóle zadania poboczne są takie fajnie rozwiązane. E, znaczy jest fajnie rozwiązane, są takie śmieszne, znaczy śmieszne, co ja gadam w ogóle. Co? No interesujące i wystarczy, tak, to jest no, dobry przymiot, ale tak? zadania poboczne, e... powiedzmy, że nie są zadaniami pobocznymi nie wiem, z Dead Island, w ogóle nie są żadnym quest, rodzajem questu z Dead Island. No. A jakie są questy w Dead Wybożne. Nie pytaj, Aha, nie dobre. pytaj. W ogóle są... Oh yes. Są takie same jak questy fabularne. Aha. <głosy> no. no, coś w no tym jest. jest. niestety. W Polsce jeszcze lepiej. Bo, o, sprawdziłem. 26 sierpnia miała premierę Deus Expo. Co? No. Jakiś bullshit. W Polsce, a na świecie 23. Chyba. Co ty mi dajesz? No ja ci to daję, nie no, mówię ci na serio. No, znaczy, nie wiem, no Wikipedia to podaje, to może jakiś błąd, ale. Tylko Wikipedia kłamie, możesz tam wpisać, że nie wiem, że Radolf ma małego i wszyscy uwierzą. A i do 30 A. września już kupiono 2 miliony 800. Yy, co ja gadam? 2 miliony 18. Osiemnaście... Kurwa. 2 miliony 800. Miliony 800 tysięcy. tysięcy. Nie, 800, 180. 180 tysięcy. Nie. Dobrze, jesteś na UKS, bo nie musisz znać... Dobra, e ponad, ponad 2 miliony egzemplarzy do 30 tak września. O. No. no to spoko. w Europie 1 milion 380 tysięcy, a w Ameryce Północnej 800 tysięcy. Ej, poważnie, ta gra wyszła w sierpniu, ja pieprzę. No. no tak, no to powiedzmy, można powiedzieć, że to jest świeżynka. To jest świeżynka. No? Tak, dla, dla mnie to jest świeżynka, dla mnie świeżynkami są gry sprzed roku jeszcze, <głos> więc spoko. Ja jestem... No dla mnie to nawet sprzed no, dwóch lat. No, taka jest prawda. Tak to jest, kiedy ciągle nadrabiasz jakieś zaległości i, i, i nie czujesz po prostu czasami tego, jak gry się starzeją. I to jest fajne, bo ciągle jakby możesz się jarać grą, która tam właśnie wyszła, nie wiem... Rok temu, czy półtorej roku temu, i to jest fajne, bo, bo tak jakby w tych wszystkich, nie wiem, na wszystkich tych portalach, generalnie, czy, czy jeśli chodzi o opisywanie gier, tak, to jest taki pęd, żeby jak najwięcej, jak najszybciej nie wiem, pokazać gier w tym samym czasie jakby najwięcej o nich mówić ciągle i w momencie do premiery ta gra jakby jakoś żyje, a w momencie premiery i tak nie wiem, pierwsze dwa dni i, i później już w tej grze się jakby zapomina i przechodzi jakby do lamusa i się wspomina tak bardzo w czasie przeszłym chociaż ta gra miała premierę przed chwilą i to mi się właśnie podoba, a ja lubię tak właśnie grać w takie starsze gry i dla mnie nie ma chyba zbyt zbyt wielkiej różnicy czy gra wyszła, nie wiem, dwa lata temu, czy trzy. Jeśli jest dobra. I, i taką grą jest no. właśnie a propos skradania i gier, które wyszły dwa lata temu, jest właśnie Splinter Cell, o którym powiem macie gdzieś. No, rano. tak. Ja opowiem trochę tylko o tym Splinter Cellu, bo... Mało no, grałeś? E, grałem dosłownie dwie, trzy godziny. Tu pół gry przed... <laughs> Pół Co? gry już za to wam żartuję. Jest trochę więcej godzin. Nie, nie, ale... Generalnie ja pamiętam, że jeszcze wtedy jak on wychodził, to ja miałem właśnie Xboxa i strasznie na niego czekałem tak naprawdę tak. i robi nawet teraz zajebiste wrażenie po prostu. Jest to moim zdaniem jedna z lepszych gier tej, tej generacji. Na pewno ma wiele do zaoferowania graczom i, i kilka zajebistych patentów po prostu, których nigdzie indziej po prostu nie zobaczymy. No a co, co jest tak naprawdę najfajniejsze w tym, że to to, to, to że e, twórcy trochę odeszli od tego motywu właśnie skradanki, a bardziej postawili na Akcje. E, kino akcji mhm. e, i to dosłownie kino akcji i tutaj to się wszystko klei i ma jakikolwiek sens i widać, że powiedzmy współpracują... Mniej lub bardziej z tym Tomem Klenzim, i, i no, można się w to wkręcić, wciągnąć, i chce się iść dalej, i dowiadywać się, co, co się dzieje dalej. A jak grałem w poprzednie części Sprinter Sela, to generalnie miałem wyjebane na te wszystkie misje <gry> i na ten setting, bo. I spisek. No, li, tak, no, liczyło się skradanie, mhm. tak. E, w ogóle nie, nie wiem, czy się zgodzicie, ale gry skradankowe mają ten problem, że. Właśnie całe, całe te scenariusze, fabuły i, I settingi, w których one się tam dzieją Są to trochę, bym powiedział, z dupy No a tutaj no. w Conviction moim zdaniem jest Poza trzecim MGS-em I pierwsze mgs -em. No może No może, no jeszcze może pierwszy MGS się jakoś trzymał Ja grałem w niego, jak miałem Paręnaście no. lat, nie? Albo mniej nawet no, ale, to, to tak średnio kojarzę. No ale trójka powiem. chyba była tak całkiem niezły nie miała setting i fabułę, to, to, ale dwójka była totalna no, od czapy. Dwójka no, i czwórka. To jest webista, ta, tak. nie? Zły są. Tak, o tym już rozmawialiśmy, ale. No mm. ale no generalnie w sensie no za dużo chyba nie ma tak yy, skradanek na rynku i nie wiem, po prostu jakoś nigdy fabuła mnie nie interesowała Splinter Cellu i wiesz, dla mnie to czy, czy. No właśnie, a tutaj jest, wiesz, tutaj jest coś takiego, że faktycznie chce ci się poznać tego bohatera i w ogóle dowiedzieć się o co chodzi. Ale jest taki portowy, ma... tak, tak można powiedzieć. No, no, ta, ta gra jest coś, generalnie tak zrobiona. Co coś, coś w tym stylu. No i najfajniejsze jest to, że e, no wszystko jest jakby tak ogarnięte bardzo na, na, na, na filmową modłę. Hmm. nie? No, to są takie spostrzeżenia na, na, szybko. Na, na, na szybko, tak? Bo mówię, no jeszcze nie, nie zdążyłem przejść Ale z tego. Ale już jesteś po dobrej stronie. Z... Wiem, że muszę to od razu to jesteś, przejść. Jesteś po dobrej stronie barykady, bo wiesz, dużo ludzi wytykało właśnie tą takie kazualizację tej marki mieli za złe Ubisoftowi, że właśnie zdecydował się pójść w tą stronę. A dla mnie to był duży plus, bo. Tak, tak jak mówię, te wcześniejsze Splinter Cell nikogo, jak dla mnie, a, a ten z chęcią pograłem, ale grałem na PC chyba jakiś czas temu i było naprawdę, świetnie się bawiłem i co prawda całej gry nie przeszedłem, ale byłem naprawdę bardzo daleko. I bardzo, bardzo, bardzo daleko. Bardzo, bardzo daleko, bo byłem już w Waszyngtonie, uwierzysz? I fajne opcje Nie, są. nie uwierzę. Strasznie. Cover, cover system jest, no jest bardzo dobry, myślę. A... Nie no, generalnie, generalnie, wiesz, na początku właśnie jeśli chodzi o, o, o całą mechanikę i tam jakieś sterowanie to na początku jest e, taki mały szok, nie? No, bo powiedzmy grałem w Gearsy nie? przez tydzień to, to przeżyłem taki mały szok, ale to co, to co im się udało, to to, że tak naprawdę to działa. Nie? I, e, kiedy, kiedy już się nauczysz e, zajebiście skomplikowanego sterowania do którego jest wymagana Biblia. Tak. Nie? dosłownie, żeby to ogarnąć, to e, no, wiesz, że to wszystko było przemyślane i to no, działa po prostu. Świetna sprawa. Moim, moim zdaniem jest to jedna z tych gier, które są od A do Z przemyślane no, i jakby w, świadomie wprowadzane, a nie, a nie tak, wiesz, no, że, że była potrzeba, mhm. nie? Na tej zasadzie. No i to tyle mam do powiedzenia. A miałeś już ten filmie, fragment... No. Taki retrospektywny, tak, jeśli tak się odmienia, z wojną w Iraku? Czy coś takiego? Nie, nie, Aha. ale właśnie jeszcze, to, jeszcze to, to mi się przypomniało, tak. Mhm. Są, to, co mnie na przykład rozpieprza, to sposób, w jaki się przesłuchuje jakiś tam koleś. A i to jak można nimi dewastować po prostu o, okoliczne meble i, i ściany okna, Ale to jakieś co, drzwi od kibla to jest, jest genialna sprawa w, w tym pierwszym momencie, jak dopadasz tego typa w tym kiblu jeśli dobrze pamiętam, czy w tej łazience no. I, i inna no. fajna sprawa jest, że wszystkie te jakby wspomnienia czy twoje zadania wyświetlają się na ścianach tak, albo na jakichś innych obiektach no tak, to jest super no. opcja, bardzo fajna jakby tak integracja, nie wiem nie czujesz tego hadu tak jakby, bo jest chyba zminimalizowany do, do właśnie do takiego minimum i to jest bardzo tak fajnie pływa. I jeśli chodzi o te przesłuchania, to jest fajne za pierwszym, drugim razem, a takich przesłuchań jest chyba 5 czy 6. I za każdym razem wygląda to tak samo, że właśnie jesteś w jakimś takim ciasnym pomieszczeniu, albo po prostu sztucznie ograniczony przez, nie wiem, przez jakąś przez jakieś no to, przesło. No, to, to, to zauważyłem, bo przy drugim, przy drugim przesłuchaniu właśnie już jest sztucznie ograniczone, no i, nie? Ja chciałem tam trochę za dalej razem, z tym tak gościem wyjść. to się jakby nudzi ten element. Pierwsze wrażenie jest To świetne. znaczy, wiesz, czy to się nudzi, no ja Nudzi wiem. się, uwierz mi, bo tego jest naprawdę dużo i zawsze jest na tą samą modłę to zrobione. Więc... No dobrze, to uwierz. No, bardzo mi. To, jeszcze, uwierz mi. Mam nadzieję, że cię no, uberzę. Bo jestem rycerzem prawda. No dobra, no to by prawdy. było... No, wszyscy wiemy to. To, to, to by było w Ale opowiesz trochę się jeszcze za tydzień, Splinter całą, bo spróbujesz Tak, treninguża? tak. Czy nie? Wiesz co, chcę, chcę przejść tego Splinter Sela mhm. jakoś teraz, tak? I. Albo w niego trochę więcej pograć i przynajmniej spróbować go przejść i.. Um, w przerwie świątecznej przygotować Assassin's Creeda Brotherhood? Uh, Brotherhood. Potem Revelation. Tak myślisz, że na raz a, wszystko macie co naprawdę duże no, Radolf może przyznać Radolf no przyzna. nie wiem, tak, no, tak przesada. Tak, tak, tak, tak, <laughs> cokolwiek <laughs> cokolwiek nie i, i, i tak naprawdę myślę o tym, żeby z wami sieknąć w, w, w Bullet to myślisz, że, że dasz radę z nami sięgnąć, bo my już myślę, tak że wiesz, my jesteśmy level pro pograliśmy no. może ze 4 godziny w tą grę, multi Dzień, swoją drogą to swoją to drogą multi jest zajebiste w tej grze. Znaczy jest fajne tak na dwa, trzy wieczorki ze znajomymi i przez headset jakieś głupoty. Jest, jest idealne. i to, to, to, ta, ta gra nie ma przyszłości na Xbox Live i pewnie umarła gdzieś tak w okolicach kiedy była premiera w lutym, tak? W tak, tak. To umarła tak. w okolicach no. kwietnia. Znaczy, wiesz, no, tak Jeśli na chodzi o taką chodzi do multi... No, Blastom, tak jeśli jeśli pokaz, nie ma zrobionych Achievementów. miesiące, tak. Tak, jeśli nie ma zrobionych Achievementów. No, czy po prostu się odprężyć tak, tak, w takiej miłej wyżynce ze znajomymi? No, bo, bo multi to jest horda. Tak jak w Gier, tak, jak mówiliśmy zresztą, jest Spoko, Można się odprężyć, pogadać w różnych rzeczach, pograć jakąś drużynową. A mielibyśmy a, dobrą jakby ekipę, bo jeszcze jakbyś w temacie zakupił swoją kopię Bulletstorma, to jeszcze no. jest Radek drugi. Mamy no Radolfa i ja jestem i człowieków czwóreczkę, wszystko wszystko napieprzamy ładnie. No. To byłby. No właśnie chcę zobaczyć ile ile. Po, po, ile ho? po... No mówię ci, że 6 dyszek teraz kupić. Oczywiście. W sklepie kupisz, na oczywiście... a ja już nie ma tej promocji. W sklepie, no właśnie nie ma i teraz tylko są y... inwestorzy Allegro. Ale ja chcę w sklepie na C kupić to. Na, na, na Cartwur. Car Ciekawe ile będzie no, tam. W sklepie, tam kosztowało, na... W sk... no. internetowy w sklepie na A. w sklepie na A, który jest serwisem aukcyjnym. Kosztuje właśnie w okolicach 60 zł, bo polska myśl techniczna musi zarobić i polscy inwestorzy, którzy zajmują się branżą gier, czyli wykupują wszystkie kopie Balladstorma Storm'a z Saturna i sprzedają je później na Allegro, właśnie wystawiają za taką cenę te gry. No widzę, widzę, można nawet kupić, a to no, na napisy... Tak. myślałem, że za 40... Na PC możesz kupić to taniej. Nie, no to 69 no, zł to, to jest nie? bardzo dobra cena, jak za tą grę myślę. Przeturniej wydaje, że D89 chyba, nie? Teraz. No. Mm, nie jestem pewien, ale no... To dobra cena, ciągle. To dobra gra jest i tyle. No jest, jest. Dla, dla samego yes. singla można pocisnąć. Tony Uzi... Hawk pro Skater HD, jak to się jara? Mam news. No nie ja, bo podobno no, nie będzie... Co, ja nie ja wiem, bo no, ja w ogóle nie ogarniam tej serii. Tak? Nie, nie, nie. No nie, to jesteś zły człowiek, no, ja musisz się rozłączyć. Panem. Ale... A przypomniał mi się, że coś do z to ważne. Nieważne, tam nie można jeździć na desce, więc ta gra się nie liczy. Gra nie, to, Ale tak to sama, sam pomysł jakby zajebisty i za 15 dolców ja to kupuje. Ja też, ja to też, też będzie, e, wiesz, soundtrack dobry. Jeśli będą dolary. To ci złodzi? No. No. Kończmy ten podcast. Dobra, to co? Kończmy, bo ja nigdy tego nigdy nie Nigdy tego nie zrobię, bo tam jest Deus Ex. Godzina Deus Ex. 24. No, Jest y, Battlefield. Jest. Jest. Pieprzenie o VGA. Jest. Jest. Jest. moje smęcenie na, nie wiem jaki temat. Zawsze. Moje smęcenie zawsze jest. jest. To jest główny clue podcastu. Ja się tylko o tym Deus Ex. Tak, i dwa zdania, dosłownie. Tak. Pierwsze no, to, to no. że chciałem powiedzieć, że jednak twórcy jakby bardziej e, założyli, że... znaczy założyli. Zmuszałem gracza do przechodzenia w taki skarbankowy sposób, ponieważ dostajemy za to więcej doświadczenia niż za wbijanie na Terminatora. Ale bossowie są chujowi, powiedz, że są chujowi. No, jedna na pewno jest. Spędziłem nad nią dwa dni w sumie. Uuu, znaczy dwa, no. dwa wieczory? z dziewczyną? dwa wieczory z dziewczyną? Człowieku, nie wiem dlaczego to wybrzydzasz. No, proszę, to rzecz miała była. Dobra, nieważne? A y oczekaj co ja powiedziałem o A, o tym, tym, o tym, o tym, co tym... Sorry, dzisiaj nie stawię, głowa wolała, nie kontaktuję. Dobrze, dobrze, e, a nie tłumaczcie. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest jeszcze świetny system, znaczy świetny, bardzo mi się podoba system rozmów. Której... A właśnie, bo zapomniałem o to zapytać, to jest taki mass effectowe? Właśnie. Z inną stronę? Znaczy oczywiście mamy takie fajne cztery, cztery, nie wiem jak to powiedzieć, cztery cztery punkciki do wyboru, tak w którą stronę, mm. znaczy co chcemy wypowiedzieć, tylko że w Mass Effect mamy po prostu jakby jasno powiedziane, mówię to i to i to. A te rozmowy w deusexie rzeczywiście przybierają formy takich pojedynków słownych, ponieważ mam na przykład opcję, nie wiem, zdyskredytuj tego gościa, czy uspokój go, czy jeszcze coś innego, coś innego. I Wybierając te opcje, rzeczywiście toczymy taki pojedynek, słowny, tak? Możemy go przegrać. Dodatkowo mamy oczywiście wszczep, który nam jakby pozwala m, m, lepiej odczytywać intencje naszego e, rozmówcy. Interlokutora. E, Interlokutora, jakieś... tak. To, to, to. E, więc ten system, system, system rozmów jest bardzo fajny. Deus Ex, rozwiązany też mi się bardzo podoba i prowadzenie rozmów jest jednak może nie bardzo emocjonujące, ale jest na pewno ciekawsze niż w Mass Effect, serio. Spoko, a czekasz na. Teraz pytanie od czapy, które mnie ciekawi Syndicate. Widziałeś coś, jakieś materiały. Syndicate. No. Syndicate. Widziałem materiały, ale jakoś totalnie się. Nie... Znaczy jakoś. Nie wiem, nie, nie, nie zagłębiałem się w ten temat tak do końca, więc. Yy... Znaczy w nie tym momencie nie jestem czeka. w stanie powiedzieć, czy czekam, czy nie czekam. Nie, bo jest całe cyberpunkowa całe Tak, Wiem, że jest ta... wiem, że jest cyberpunkowo, ale chciałbym jeszcze trochę tam sobie poczytać, pooglądać na więcej. Znaczy, co tam w ogóle wyszło, bo nie średnio to pamiętam tak naprawdę, co ja tam widziałem tak do końca, więc nie wiem, może za tydzień mógłbym więcej na ten temat Dużo sterylnej grafiki podejrzewam, że widziałeś i dużo strzelania, strzelania przez Coś mi się pojawiło, ale mówię, musiałbym to sobie jeszcze odświeżyć, tak więc teraz ciężko mi coś na ten temat powiedzieć. to tak po prostu obejrzałem na szybko w przerwie pomiędzy czymś tam, coś tam tak, nie wiem. Ale Wiem, że nie czytasz newsów człowieku branżowym, nie znasz się w ogóle za ile tam się sprzedało kopii Battlefielda, trójki. Całe 55 <grym> Dzisiaj rano na szybko oglądałem wszystkie no. trailery z VGA. VGA News. No trudno się mówi. No, trudno. no dobrze. no. no. Dobra. To ja dobrze, to ja teraz powiem, że to był dziesiąty odcinek podcastu Gry na Serio. <śmienicza> uh, uh, uh, uh. Jeszcze tylko 990 90. i jesteśmy w ulubionej liczbie Maćka, czyli 999. Tak? Oh. Nawet pies potwierdził, no, nawet że jesteśmy blisko. Pies się odezwał. Całkiem. <śmienicza> tak. tak. Dobrze. Tak? I tak, co mną dzisiaj był pies. Pies A teraz. A jak ma teraz. Właśnie jak się wabi? Manilo. Manilo. Okay. Manilo? Manilo. Manilo Manilo? Manilo. Nie słyszę. Ma, nie słyszę. Fajnie. Okej, okay, czyli ze mną dzisiaj był Manilo. Ha? Co ja zrobiłem? E, był Maciej. Tak. Był Radolf. A był jeszcze to nie. Proszę o opuszczenie muzyki badum, no To był Rado, no. Zawsze musisz po koniec machnąć jakiegoś suchara, to jest straszne. No, to e... to jeszcze był taki, z nami wiesz. Mateusz, ale on się zwinął niestety. Musiał, musiał pracować w fabryce azbestu. E... I tyle. To, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, bo usłyszymy się już w przyszłym tygodniu, mm. więc yo! Yo! Yo! We'll be